3, 2, 1, 0. Masa krytyczna, czekoladowa, miodowa, hawajska. Ja tak zacznę bez wstępów i powiem po prostu zwyczajnie, że no ja tracę wiarę. Tracę wiarę w to, co robię. Znaczy, że, że już mi się nie chce trochę. Bo, no, bo... no, bo, bo nie, nikt nie komentuje, nikt niczego nie słucha, nic się nie dzieje. Wszystko jakieś tak do dupy jest. Ja nie wiem o co chodzi. Czy co, zima taka jest, czy co. Że miło jakoś tak wszystko do dupy w ogóle jest, no? Ja nie wiem, jak to opisać lepiej. Po prostu po prostu do dupy. I już. No. To ja zacznę, żeby było o czymś, o czym gadać. To o Bonie będzie. Bon. Dostałem Bon. Bon ważny przez 6 miesięcy. Oferta obejmuje jeden z sześciu masaży dla dwojga do wyboru. To, to. I mamy tak. Ktoś chce, to ja mogę odstąpić. Bo to, no właśnie, to dla, chyba dla wszystkich, jest, bo to grupon. Nie wiem o co chodzi w tym gruponie. Co to jest ten grupon? Że, że. sprzedaje się te. Aha, no tak, że się sprzedaje, tak? Sprzedaje się bony obniżkowe. A myślę, że to rozdają jakoś. To sprzedaje się bony? Bony się sprzedaje po to, żeby coś kupić? To gdzie tu sens jest, jest i logika? Że, że to i tak tanie, tak? Nie no dobra, nieważne. Jakieś maniactwo bonowe. Ale to jedno, to jest na przykład, że, że możesz potem sobie kupić masaż czekoladowy z pilnikiem. A nie, przepraszam. Z peelingiem, Z peelingiem. A Ja nie wiem, czy mi się to różni. A może tu napisali, czekajcie, czy coś jest napisane. Jest masaż czekoladowy z pilnikiem, czyli apetyczna ceremonia wywodząca się z tradycji Majów i Azteków. No, już to widzę, tak. Majowie i jastecy, których Cortez powyżynał, to po prostu zanim ich wyrżnął, to zadał im pytanie ważne. Jak wy robicie tu masaż? A oni powiedzieli, no, wie pan, tutaj lejemy czekoladę, a tutaj pilnika i... Tak Nie wiem, takie pierdoły piszą po prostu na tych stronach z reklamami. Ja nie wiem, czy to ma jakoś tak, tak fajnie tak sprzedać jakąś historię, że to fajna historia jest. Znaczy, pewnie ma, nie? No bo... W ogóle sprzedawanie czegokolwiek to jest właśnie sprzedawanie historii, jakiegoś takiego nastroju, czegoś takiego, nie? No to jak się to w powpieprza Maji w Azteków, to ludzie się czują egzotycznie, że kupują masaż czekoladowy z pilnikiem egzotyczny, a tak naprawdę to jest zwykły wedel. Albo wedel to nie taki zwykły, to jest taki porządny. to pewnie jakaś czekolada z Tesco, bo... Ale po co masaż czekoladowy? Masaż z czekoladą? To się je, kurde, a nie masuje. Ale co to robi? No, piszą, że eliminuje stres i zmęczenie, a dzięki wysokiej wartości czegoś tam, czegoś tam, czego? Flawonoidów. No, musi być obowiązkowo jakieś słowo, jakieś słowo, które jest, nikt nikogo nie zrozumie i brzmi bardzo naukowo. To wtedy wiadomo, że o, to jest na poziomie czekolada. Pamiętajmy, że mówimy o prawdopodobnie czekoladzie z tesko. i pilniku, jakimś pi pilingu. Nie wiem, co to jest dalej. I poprawia, poprawia, nawilcza Wygładza, uelastycznia Ta? Czekolada A dzięki tej z flawoidów Zapobiega procesom starzenia oh. Tych flavonoidów. Czy to można kupić? flavonoida kupię Flawonoida potrzebuję Czuję się dziś staro W zimie brakuje nam flawonoidów Dlatego tak się czujemy Albo może tylko ja I pobudza jeszcze co? Cyrkulację pobudza A po co mi tam cyrkulacja? Żyłem bez cyrkulacji do tej pory. Śpi to, co ją budzić. Będzie. I reguluję gospodarkę wodną. A, to przepraszam, ale to, to jest reklama do Instytutu, tego co się wodą zajmuje jakoś nazywa meteorologii czy czegoś. No jak reguluję gospodarkę wodną, znaczy nie będzie powodzi, tak? Dobrze, to tak. To trzeba wymasować Polskę czekoladą z pilnikiem. No i zapobiega nadciśnieniu. O, to dobrze, bo dziś jest, chyba było 1010 hektopaskali, a ja się tak strasznie źle czułem w niedzielę. I, i to było wysokie ciśnienie 1020. Było hektopaskali. Co więcej, pogodowy masaż jest. Bardzo dobry. I łagodzi zespół. napięcia przedmiesiączkowego. No to ja kupię. To mi się przyda. A przede wszystkim działa jako świetny afrodyzjak. Na końcu dali. Stymulując uczucie zadowolenia. Co to jest? Przepraszam... Uczucie zadowolenia. Orgazm? Czy co? To, nie, uczucie zadowolenia. Afrodyzjak nie ma robić uczucia zadowolenia, tylko uczucie zadowolenia to człowiek może mieć jak jego kandydat wygra na burmistrza. To jest uczucie zadowolenia, a to nie jest afrodyzjak jeszcze. Uczucie zadowolenia. W ogóle. To powinien być rozkoszy. O tak, tak. Dobrze, potem będzie masaż miodowy. I koniecznie każdy masaż, widzę tutaj ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć masaży. Każdy obowiązkowo musi nawiązywać do tradycji jakiegoś bardzo fajnego, egzotycznego kraju gdzieś. Więc masaż miodowy, nawiązujący do tradycji jakich? No i tutaj zostawiam 3 sekundy na zgadnięcie. Do jakich tradycji nawiązuje masaż miodowy? Do tradycji rosyjskich! No tym, że to jest wszystko gówno prawda, bo przecież yy, do tradycji rosyjskich nawiązuje masaż wódkom. Porządek to robię. A, a ten to nie wiem do jakich. To chyba pszczelich. Ma działanie przeciwzapalne, łagodzie ból, zmniejsza napięcie mięśni, znajduje ci w miłą żonę i przystojnego męża, dodaje ci pieniędzy, zwiększa ci mózg i dzięki niemu uczysz się języka chińskiego w ciągu tygodnia. Taki jest. Nie, tylko część z nich była, a resztę wymyśliłem. Przys a zgadnijcie, które. Przyspiesza procesy regeneracji komórek nasion... nasion? Naskórka. Przepraszam. Działa bakteriobójczo oraz premierobójczo i prezydentobójczo i dezynfekująco. Odżywia, no bo miodowy, nawilża i regeneruje skórę. To jest cud po prostu jakiś. Stymuluje metabolizm. Co to kurde w ogóle znaczy? Stymuluje metabolizm. Następny. Co to w ogóle znaczy? Jak się wszędzie w pieprzy słowo stymuluje, to od razu wiadomo, że robi coś dobrego, ale nikt nie wie co. A ten poprzedni masaż czekoladowy co robił, stymulował uczucie zadowolenia. A masaż miodowy stymuluje metabolizm. Też dobre. Bo nikt też nie wie nawet co to jest metabolizm do końca. Tylko ma takie ogólne pojęcie mniej więcej się coś tam Co to jest metabolizm? No przemiana materia. Co to jest przemiana materii? E y, metabolizm, nie? Nie wiem. Zawsze, jak gadałem, gadam albo słucham, jak opowiadałem o przemianie materii, to mówią, że mam dobrą przemianę materii. Dlaczego? Bo mam nieefektywną przemianę materii. Znaczy oni tego nie mówią, tak? ale oni ludzie uważają, ogólnie się powszechnie uważa, że dobra przemiana materii polega na tym, że jesz dużo, a masz mało energii z tego. Albo że, że spalasz strasznie dużo, i to jest dobra przemiana materii. Czyli rozumiem, że jak masz w, w samochodzie dobrą przemianę paliwa to jest taki samochód, który na przykład na 100 km pali 20 litrów. To to jest fantastyczna przemiana paliwa. No najwyraźniej, skoro przemiana materii w człowieku właśnie na tej zasadzie jest dobra, że jak się dużo marnuje jedzenia, to wtedy jest dobre. No, jeżeli ludzie z tego wynika, że ludzie nie mają bladego pojęcia zielonego, najmniejszego zielonkawego pojęcia o tym, co to jest metabolizm i kiedy jest dobry? Ale fajnie brzmi, nie! Metabolizm. Zawsze w reklamach to musi być koniecznie ubrany w jakiś biały fartuch i w okularach. Super przystojny model, który oczywiście udaje, że jest lekarzem. I zaczyna opowiadać, że tutaj nasza pastylka, pastylka P, stymuluje metabolizm. I wszyscy prawa! O! Znaczy nie, bo tam przychodzą do tego lekarza ludzie tacy, którzy oczywiście wyglądają na takich, takich nie do końca zdebilałych, ale. Ale właściwie, no jak się na tym pomyśleć, to to są kompletni debile. I przychodzą tego lekarza, jakby to był guru. To po prostu jest. No, normalnie Dalai Lama. On wie wszystko. Wszystko wie ten lekarz, dlatego, bo ma biały fartuch. I tylko z tego powodu, że ma biały fartuch, on ci potrafi powiedzieć w ogóle o wszystkim. Ale jak on ci mówi, to on ci gada takie pierdoły typu, o to coś tam stymuluje metabolizm, gdzieś tam w czymś tam, bla bla bla bla bla bla bla bla. izm, izm, izm, izm. I działa coś tam antyrodnikowo. I przeciwzapalnie, tak jak to napisał. A wszyscy mówią, wow, bo nic nie zrozumieli. I mówią, wow, gdzie to można kupić? A on mówi, w każdej aptece. A potem na końcu mówi, że blub, blub, blub, blub i to tylko blub, blub, blub". oznacza, że niewłaściwe użycie grozi śmiercią i kalectwem, ale to tak przy okazji się mówi. Tak już nikt nie zwraca uwagi, bo to ten. A teraz powiększyli ten rozmiar chyba tego, co trzeba mówić. I teraz niektóre reklamy, to się składają w trzech czwartych. Z tej formułki, że, że nie skonsultuj się z lekarzem, farmaceutą, gdyż nie właściwie używany grozi czymś tam, czymś tam, czymś tam, a poza tym jeszcze coś tam, coś tam i jeszcze coś tam dopisali. Więc to wszystko nawijają w tempie karabinu maszynowego, zgodnie z tradycją rosyjską, i, i ten. I, no i tak nawijają, nawijają, no i potem, i to całe nawika kosztuje pewnie ze 100 tysięcy złotych. Same te pierdoły. Co już, co, i człowiek, tak w jednym bloku reklamowym słyszy takich spięć. Bo połowa chyba rzeczy, które się reklamują, to są jakieś lekarstwa. Ja nie wiem, ludzie chyba jacyś są w tych czasach. Naprawdę? Nie wiem, jacy są. No, hipochondria to jest chyba taka plaga. Bardzo duża, bo, bo jedyne chyba co kupują to ubezpieczenia i lekarstwa. Także niech żyje nowa, wspaniała Unia Europejska. Pełna odważnych, silnych ludzi. No to, a jeszcze masaż hawajski proponuje ten grupon. O, i przy takich właśnie ja się dziwię, że przy masażu miodowym nie dali jakiejś fajnej nazwy takiej po rusku. Na przykład balszaja, Czutka. Szu... No, nie nie bo po rusku po to tak nie brzmi tak fajnie, ale już by się mogli postarać z tym, o tradycja Majów i, i Azteków zrobić jakąś fajną nazwę, bo masaż hawajski już ma. Masaż hawajski się nazywa Lomi Lomi -nui. <głos> dobrze jest, dobrze jest. Lomi Lominui. Piękna nazwa, cudowna masaża hawajska, Lomi Lominui, I to prawdziwy bioenergetyczny nagle? Ciekawe. Rytuał z nadpacyfiku Pacyfiku. Oh, z nadpacyfiku to musi być. O, oh, to musi być jak z nadpacyfiku Pacyfiku. Ja bym gówno importowali z nadpacyfiku i nazwali go Lomi Lominui to by też mogli to sprzedać by był opis taki sam. Załóżmy, że chodzi tutaj o masaż główny Zobaczymy, czy ten opis pasuje. Wyobraźmy sobie. Masaż hawajski, lomi-lomi. No i to jest tak naprawdę importowane gówno jakiegoś zwierzaka z, z tam z Hawajów, nie? Jaszczurki hawajskiej, prawda? Bo wszystko jedno, czegoś, co tam łazi, jest tanie. O to chodzi, nie? Leży na ulicy takie gówno. I oni to zbierają, wsadzają do ładnych y, tych takich pojemniczków, jeszcze tam sikną jakimś perfumem, żeby to tak nie śmierdziało. A właśnie może śmierdzić, bo to wtedy bardziej lecznicze jest. I ten, i, i, i dawaj, sprzedam. I teraz będzie, zobaczymy, czy to pasuje ten opis, czy nie. Masaż hawajski, lomi, lomi, no. to prawdziwy ter, ter, ter, ter. bioenergetyczny rytuał z Pacyfiku. piszą. Zawiera w sobie, uwaga, wiele obecnie znanych i stosowanych metod leczniczych. No tak, to się wci, wcieranie gówna, na przykład. Takich jak masaż relaksacyjny. What? To nie, nie pasuje, to jakieś dziwastwo. Akupresura? Refleksoterapia? Co to jest refleksoterapia? Ja mogę wymyślić refleksoterapię fajną. Na przykład tak, że, że że na przykład mam cię walnąć w pysk, a ty jak masz dobry refleks, to się zasłonisz. A jak nie, to dostaniesz. I to jest refleksoterapia. Dobre? Może być? Nie? Chyba nie. Bioterapia polariki, czy reiki. Nie, to już nie, nie pasuje do tego gówna. No to przeliczyłem się. Nie. No dobra, teraz co to jest ten masaż hawajski w ogóle? To co, co to jest, że... Rozumiem tak, masaż relaksacyjny, akupresura, a to z tym wbilaniem szpilek, nie? Czyli co, masaż polega na tym, że wbijasz szpilki, jednocześnie ci coś leci muzyka do ucha i nie wiem, co jeszcze. Refleksoterapia to w ogóle nie wiem, co to jest. Bioterapia to w ogóle nic nie znaczy. To jest za ogólne. Dobra, podczas masażu zostaje uwolniona, Nagromadzona w napięciu mięśniowym. Energia emocjonalna. <śmiech> energia emocjonalna tak naprawdę się okazuje, jest w mięśniach. Ta energia siedzi. No, więc jakby może zmierzyć ją miernikiem. Połączeniu od razu by było to z akupunkturą. Wbijasz takie dwie szpilki z tego miernika elektronicznego. Pyk! Ryb! I od razu masz wbite i tam ci nagle i nagle jak się wkurzasz, to ci się podnosi napięcie. I możesz sobie do tego podłączyć żarówkę. I ta żarówka się będzie świecić. Żarówki działające na energię emocjonalną. Takie nowe. Może Unia Europejska wprowadzi. I wtedy będzie się podłączać takich malkontentów jak ja na przykład. Do prądu, i będę, będę siedział cały dzień. I będę za to brał kasę. Sponsoruje Unia Europejska, prawda? Z waszych podatków. I ja będę się wkurzał cały dzień. I będą się świeciły wam żarówki. Ja bym mógł pół Warszawy oświetlić jedną masą krytyczną, po prostu. Takie by były. Dobre, nie? No i co tam jeszcze jest? Dobra. Masażysta nadaje jej nowe kierunki tej energii. Kierunki nadaje. Jej. I zakorzenia w podświadomości. Nowe, pozytywne wzorce. Czyli co? Pokazuje pana rompuje, tak? Cały dzień na wyświetlaczu. Albo Lenina puszcza jakieś przemówienie. Ech, nie wiem, co to może być. Po nowe pozytywne wzorce w podświadomości. Jakaś mechaniczna pomarańcza w ogóle. Ciało i duch tworzą nierozerwalną całość, powiada tutaj. Takie jaja. Lomi, lomi sprawia, że tam się na powrót zintegrowane. Aha, rozumiem, że ktoś przychodzi... I lekarz mówi do tego faceta, yy, yy, przepraszam panów, ale pojedynczo. A, ten mówi, a nie, to ja, to ja jestem, tylko mi się rozdzieliło ciało z duchem. No to ja, przedstawiam, duch Kazimierz, mi, miło mi, a to jest ciało Kazimierz, też mi miło. No i chcielibyśmy się połączyć, bo, bo ciało i duch tworzą podobno nierozewalną całość, ale no kurde, nam się nie udało zintegrować. No, a to lekarz mówi, a byliście na obozie integracyjnym? No, no nie, nie byliśmy jeszcze. A to... Dobrze, to nie, to, to ja wam zrobię masaż. Lui, lomi, lui, noi, i wtedy się zintegrujecie, że będziecie tego razem. My się w ogóle nie zintegrowani. Nie, wiem, w ogóle powinno być takie ankiety do wypełniania w przychodni. Idziesz do przychodni, i tam ci będą, tam ci robią takie ankietę najpierw, żeby wiedzieć, kto jesteś, na co cierpisz. To i ta ankieta ta ankieta Proszę Ja Ciebie, ona y, by miała taką, np. jedno tam płeć, religia, wyznanie, ile zarabiasz, kto z Tobą mieszka, czy żona, kochanka, czy coś tam, y, numer karty, i tak dalej. I oprócz tego by miało taki pasek, że się ocenia od 0 do 10 poziom integracji y, cielesno-duchowej. I musisz sobie zaznaczyć. Gdzieś 5 to jesteś tak w połowie zintegrowany. Zero to jesteś rozbity na dwie osoby praktycznie w ogóle. Tu ciało, tu duchce. Osobno. No, A jak jesteś w pełni, to jesteś w ogóle zdrowy i cię wyrzucają wtedy, bo NFZ już nie sponsoruje tego. Co tam? Dobra, ale masaż gorącymi kamieniami tu jest. O, ja sobie myślę, że ten masaż czekoladowy mógłby yy, z pilnikiem mógłby, mógłby pod, pod to gówno podpadać. Ciekawe, czy by było. Uwaga! Robimy jeszcze raz ten eksperyment, bo z hawajskim to nie wyszło. Załóżmy, że jest firma, co sprowadza gówno z... Yy, z Ameryki Południowej. Bo tam jest go dużo. się z Meksyką, z Oaxaca, po powiedzmy. Zbierałem gówno tych krów, co tam chodzą i ten... Władują do tego i wysyłają. I teraz. Ktoś musi to z gówno sprzedać. I wymyślił, że zrobi masaż czekoladowy z pilnikiem. Z peelingiem. Czyli... No i zobaczymy, że robi z pasy. Czyli apetyczna ceremonia. Cholera nie pasuje. Wywodząca się z tradycji Majów Jasteków. A trzeba zmienić słowa apetyczna i by mogło być. Czyli ceremonia. Jakaś nie, zdrowotna. Eliminuje stres i zmęczenie. Czemu nie? Pewnie. Wprowadzając organizm w świat dobroczynnych zapachów. O, oh, shit, nie pasuje. Dotyku i ciepła. O, dotyk, ciepło pasuje. Tak, tak. Trzeba podgrzać to gówno najpierw jeszcze. Znakomicie poprawia wygląd skóry. Pewnie. Czemu nie? Masaż w głównym bardzo dobry. Nawilża? Why not? Takie rzadkie bardziej. Wygładza i uelastycznia. No, tak, to elastyczny jesteś w podejściu do różnych substancji. A dzięki wysokiej zawartości, bleble, czegoś tam sranie, sranie, flawonoidów może być, gównoidów, wszystko jedno. Zapobiega procesom starzenia. Pewnie. Czemu nie? Wystarczy puścić plotkę. Że albo znaleźć jakiegoś jednego eksperta, co powie, albo w ogóle eksperta. Ekspert to jest teraz ktoś, kto się ubierze w biały fartuch i zrobić taką lotkę, że niektórzy eksperci, bo nie, nie trzeba niektórzy, eksperci yy, stwierdzają, że gówno poprawia jednak na, na mocy jakichś eksperentów, że to tam z jakimś gościem, że główno widocznie poprawia i eliminuje efekty starzenia. Co jeszcze to główno robi, popudza, pobudza cyrkulację, no można tak powiedzieć, reguluje gospodarkę wodną. No oczywiście, zapobiega nadciśnieniu, czemu nie? Łagodzi zespół napięcia przemiesiączkowego, ale że oczywiście, a przede wszystkim działa jako świetna Frodyzja. Stymulując uczucie zadowolenia, zwłaszcza tego, kto to sprzedaje i se zarabia na tym. No, ale ja myślę, że ten opis po bardzo niewielkich zmianach mógłby pasować do takiej substancji. Zresztą pewnie ich sprzedają jakieś gówno. Podobno jest y, jako, jako coś zdrowotnego. Może gdzieś są ludzie, co płacą za masaż w gównie, albo... Tylko to się nie musi inaczej nazwać. Słowo gówno to bardzo nie... Nie, nie, nie, nie marketingowe jest. No może być... Nie wiem. Ale jest ta kawa, nie? Ta kawa, to poważnie, taka jest taka kawa, co jest ba bardzo droga. Kawa... Jak ona się nazywa? Cholera, wczoraj o tym czytam dopiero. No nieważne, jest. i tak jej nikt nie kupi, bo jest potwornie droga, a ona polega na tym, ten cudowność tej kawy, i to nie jest żart, to naprawdę tak jest, że jedzą ziarenka kawy jakieś zwierzątka gdzieś tam, i potem je wysrywają, że tak powiem, bo, nie wiem, jak to inaczej powiedzieć, defekują, no srają nimi zwyczajnie. I ktoś bierze i wyciąga te ziarenka z tego gówna, żeby już się odechciewa pić tej kawy. I myje je tam. Nie wiem, czy je myje <śmiech> nawet. I potem ba się jeszcze, jeszcze tam praży, czy coś się z nimi robi. I no i ona ma niepowtarzalny aromat potem ponoć ta kawa. Dlatego, że jak przechodzi przez yy, cały układ trawienny tego zwierzątka no, ta kawa, to natraci chyba gorzkość, czy coś tam, a zachowuje aromat albo odwrotnie. I potem wychodzi jakaś potwornie droga kawa, no bo oczywiście to dużo kosztuje, taka obróbka prawda kawy, wyciąganie jej z gówna i w ogóle. Trzeba karmić kawą te zwierzęta, one je wszystkie wydalają z powrotem, bo tego nie trawi. No i coś tam, te, te jakieś trawienne tem rzeczy, zmieniałam tą kawę. No i ludzie to piją i jeszcze płacą potworne pieniądze za to. co naprawdę droga kawa. Taka tego. No i powiedzcie, czy ten świat nie jest kompletnie skretyniały już do reszty? Po prostu jest ta grażąca głupota, ja nie jestem już chyba w stanie żyć długo. Nie, nie mogę. Nie wytrzymuję tej głupoty I, i chyba zostanę z powrotem programistą, bo ja po prostu nie jestem w stanie już nic zrobić. E, pisać piosenek, prowadzić kontestacji. Odwykuj niczego w ogóle bo albo to, albo to jest zima albo, albo ja już nie wytrzymuję tej głupoty po prostu robi cokolwiek ze świadomością, że większość ludzi w ogóle tego nie zrozumie z powodu swojej zaawansowanej chorobliwej głupoty yy, która się cały czas non stop zwiększa od wprowadzenia trybu życia który polega głównie na oglądaniu głupich seriali w jeszcze głupszej telewizji no i, i to jak sobie o tym pomyślę to po prostu słabo mi się robi i nie wiem, co mam robić już, nie wiem. Nie wiem dla kogo, nie wiem po co. No ale ja ciągle liczę na to, że jest taka ta grupka ludzi, co mają jakiś rozum, no to naprawdę nie wymagam dużo, no żeby... Ja tyle wymagam, minimum inteligencji jakiejś, wymaganej przeze mnie, żeby mógł coś dla kogoś uczynić, na przykład napisać opowiadanie ciekawe, to minimum to jest umiejętność rozróżniania ironii i sarkazmu. I nawet tego już nie ma. No już ludzie po prostu nie wiedzą, kiedy ja żartuję, kiedy nie. Yy, I to by się wydawało tacy, co powinni, po tam, trzech fakultetach, prawda, zaawansowani prezesi różnych tam rzeczy, liderzy. I się wszystko okazuje, że oni kompletnie nie wiedzą, kiedy ja żartuję. Nie trafią rozróżnić, kiedy coś jest sarkazmem, kiedy jest ironią. Zbrotów retorycznych prostych nie rozumieją. No, jak sobie poczytałem, czasem można sobie na Wikipedii na przykład znaleźć y, takie różne techniki oratorskie. Nie? Jakie są różne zabiegi y, w mówieniu. W, no, takie różne są. Są bardziej, mniej, bardziej zaawansowane. Tak naprawdę używamy tego codziennie, to sobie nie zdajemy sprawy, że to się jakoś tam nazywa i ktoś to prześledził. No, ale ich jest bardzo, bardzo dużo i one były wszystkie używane za starożytności. A dzisiaj... Jednej dziesiątej z nich nawet się nie używa. Bo po prostu jest to za trudne i by tego nikt nie zrozumiał. Trzeba mówić po prostu jak cepowi takiemu, każdemu, ale to... Po prostu... Nie, nie mogę, no. Nie mogę, no. Nie, nie, mogę, no, nie dam rady chyba już. Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Nie mogę. Duszę się, bo muszę mówić prymitywnie ciągle. Muszę się prymityzować. A jak się prymityzuję, to mam mało rzeczy do powiedzenia, no, no, bo... Mniej można. No mniej można. No bo co można? I czym? Jak mogę użyć go jedną dziesiątą wszystkich możliwych tego bogactwa zwrotów retorycznych? Gdybym pisał tak piosenki, jak pisał Kaczmarski, już dawno przestałem nadpróbować, eee, nie z tego powodu, że nie jestem w stanie, bo nie wiem, czy jestem w stanie nawet. To jest trudne, ale nie aż tak, żeby przekraczało umiejętności jakieś tam językowe no, Ale po prostu to by było niedosłuchania dzisiaj już. Bo po prostu się nie da zrozumieć, tych tekstów dziś. przeciętny człowiek nie rozumie, co śpiewa Jacek Kaczmarski w co bardziej skomplikowanych piosenkach, bo używa skomplikowanych zwrotów, długich zdań, jakichś słów, których się dzisiaj nie zna, bo się już nie używa. No i to jest po prostu zbyt zaawansowane. No i to nie trafia, nie trafia, bo jak człowiek się musi skupić na piosence i nie może podskakiwać, to już jej nie słucha. Już nie robi to wrażenia. Nie trafiają te słowa. I, I co zrobię? No i, i mi się dlatego odechciewa. Przepraszam. Ja wam jeszcze powiem, że tutaj sprzedałem masaż gorącymi kamieniami, wywodzący się oczywiście z dalekiego wschodu. Mówię, musi być w każdym napisane, że skądś z dalekiego wschodu. Czyli skąd? Chiny, tak? Jakieś. Wykonywany jest przy pomocy płaskich, owalnych kamieni bazaltowych, którymi rzuca się w pacjenta i... Nie, nie rzuca się. Nie wiem, co się robi. Nie wiem w ogóle, co się robi. Utrzymują długo ciepło i przekazują je ciało. No to, to wejdźcie do pieca, kurde. Po co masz z kamieniami się obkładać? Gdzie tu sens i logika jakaś? Gdzie tu jakiś sens jest w ogóle? A, dobrze. To nie jest takie ważne. E, więc e, te kamienie... Nie wiem, po co płacić tyle pieniędzy po to, żeby się obłożyć kamieniami. Weź se, kamienie uzbieraj, jakieś płaskie takie. I wsadź do pieca, a potem sobie postaw na siebie, masz to samo. Ja ja nie wiem, co to jest. No może, tam jest muzyczka ładniejsza, albo co? No ale po co te kamienie w ogóle? Masaż gorącymi kamieniami. No i co piszą? No, oddziaływanie gorącymi kamieniami poprawia krążenie i metabolizm. Co znaczy poprawia metabolizm? Nie wiem. Po co to znaczy poprawia krążenie? Nie wiem. Szybciej się kręci, wolniej się kręci. Jak się kręci? Bardziej wirowo. Jest też doskonałym lekarstwem na stres. No, ja mam lekarstwo na stres, zagraj sobie w jakąś grę, to jest lekarstwo na stres, wyżyj się, kopnij kota, Zaknij sobie, zagraj piosenkę, napij się piwa, to jest lekarstwo na stres, a nie obkładanie się kamieniami i leżenie, no kurde, ludzie. A może, nie, nie wiem, nie znam się, może jestem jakiś taki filistyn, filistyn trochę tutaj, no, nie mogę używać takich słów, znowu nikt nie rozumie. Koi bóle mięśni, uspokaja! Spokaja oraz regeneruje psychicznie i fizycznie, przywracając równowagę w organizmie. hej. Płynące ze skał bazaltowych ciepło i zawarta w nich energia ziemi. Energia ziemi przyspiesza krążenie limfy i krwi zwariowałem, co z kolei pozwala na skuteczniejsze, pierdu, pierdu oczyszczenie organizmu z toksyn. Wychodźcie, toksyny, toksyny. A... czyściłem się chyba z przez, przed chwilą, tak mi się zdaje że się uspokoiłem troszeczkę wziąłem sobie y, tego masażu czekoladowego z pilnikiem już mi lepiej troszkę krajna łagodność w ogóle spokojnie mówmy, bo, bo znowu wezmą, podłączą do mnie tą żarówkę. Będę zasilał pół Warszawy, jak tak dalej pójdzie faktycznie tą negatywną energią. Słuchajcie, gdzie to po tej negatywnej energii? Może ja sobie to kupię. Co to jest? To? Gdzie, gdzie to było? Które to? Ten miodowy ruski? Masaż wódką, ten ruski, nie? Co był ten? Nie, nie, nie. No, a to ten hawajski lomi lomi, lomi lomi nui. Taki numa numa, nie? Masaż numa numa. To ten to był ten co a co pozytywne wzorce wciska do głowy. Dobre, dobre, no. Jakie to są pozytywne wzorce? Bądź łagodny. No bądź łagodny, wypełniaj pita. Wypełniaj pita. Wypełniajś już pita? Nie, to masz negatywną energię. Idź na nominomi. nomi, nomi. Numi, numi. Numa Numa jej. Numa, to Numa. Tuba, numa, numa. I nagrodzona mięśniu, na... w mięśniu mięśniowym napięciu, mięśniowym energia emocjonalna sprawia, że rozwodzisz się z żoną. Następnie masaż tybetański, wywodzący się za starożytnych nauk, jakich? Buddyjskich! Mówię, każdy musi się skądś wywodzić, mówię, to jest po prostu wzór. Oni chyba mają taki szablon, tak, są maturzyści na pewno. Na pewno maturzyści jacyś, maturzyści już znają, wiedzą o co chodzi. Maturzyści muszą zawsze według szablonu jechać, muszą do klucza pasować. I tutaj już, już wiadomo po co ta matura jest, po to, żeby się nauczyć pisać takie notki marketingowe. Masaż tybetański wywodzący się ze starożytnych nauk buddyjskich. Może muzyczkę, dajcie jakieś. Buddę tutaj, zapraszamy Buddę, dawaj, dawaj. Buddę, Daj graj. kraj! No nie, nie do końca o to mi chodziło właściwie. Piękne. Co to w ogóle jest? Skąd ja to mam? To. Nie wiem, skąd to mam, ale zapewne było pod save. E, dobrze. Ma, nie, dobra, shut up. Nie, to, to irytująca jest ta muzyczka, nie? Taka... O! O! Dużo lepsza. Dawaj, dawaj go, dawaj go! O, to już się mnie pobudziło, prawda? Ja miałem jakieś kursy, powinienem zrobić. Muszę coś sprzedawać. Muszę coś sprzedawać, bo. No bo jak już jest ta głupota dokoła, trzeba jakoś zarabiać na niej, a przy okazji. To, to nie jest nic takiego złego tak naprawdę zarabiać na głupocie. Wręcz przeciwnie, bo wszyscy są zadowoleni. Sprzedajesz coś głupiego komuś głupiemu, to nie jest, że on cię nie lubi za to. Właśnie wręcz przeciwnie, on cię będzie uwielbiał! Jak mu sprzedasz to gówno, zaszufladkowane jako. Eee, co tam było, jako masaż czekoladowy z pilnikiem, to on ci podziękuje, będzie zachwycony tym gównem. On powie, co so, so, fantastyczne gówno. Po miałem taki seks z żoną po tym głównie Panie, ja bym panu pokazał, chodź pan, ja panu pokażę nagranie. No i ci pokazuję, jeszcze nagranie, jeszcze sobie pornola będziesz miał za darmo. No, więc sprzedawanie coś, robienie takich historyjek do wszystkiego, to jest po prostu... Genialne! No na tym polega sprzedawanie. No tylko trzeba mieć trochę cynizmu, a ja go nie mam. Mam za mało cynizmu, za mało mam takiego. takiego podejścia. No ja, ja za bardzo lubię tych ludzi. No, nie wiem czemu chciał oczekuję od ludzi, że będą mądrzy, bez sensu. W ogóle to nie powiedziałem, co to ten masaż tybetański. Wywodzący się ze starożytnych nauk buddyjskich, starożytnych, starożytnych nauk buddyjskich, o kurde, mo jesteś! Jak starożytny, no to Ła, Starożytny! Nie no, po co nam leczyć raka jakimiś nowoczesnymi? Dajcie nam buddyjskie, starożytne techniki! ja drogą, ja uwierzę, dobra, uwierzę w staroż w skuteczność starożytnych nauk buddyjskich, jeżeli mi pokażecie jednego człowieka, który żył w czasach tamtej starożytności i żyje do tej pory. Znacie? Nie? So shut up! Czy eksperci, którzy sami nie potrafią sobie się, sobie przedłużyć życia. A ile to tylko, no ile? 4000 lat nie potrafią życia, chcą mnie leczyć? No. No. Ale co on robi? No masaż ten odpowiedni przez odpowiedni ucisk. Znów ucisk. Ucisk otwiera niedrożne kanały energetyczne. No to ja wiem już, co robi pan Tusk teraz. To jest po prostu masażysta kraju. Poprzez odpowiedni ucisk podatkowy otwiera niedrożne kanały energetyczne. Są to kanały energetyczne do ruskich. Dzięki którym znaczy od, od, skąd, od których przychodzi tutaj węgiel, ropa, już takie i daje energię krajowi. Więc to wszystko jest... O, tak jak powiedziałem, ułatwia krążenie energii w organizmie. Tak, tak, to ja rozumiem. Pan Tusk uprawia masaż tybetański! Wobec całego kraju cieszmy się za darmo, a przynajmniej jakie za darmo, z podatków. 70% podatków za masaż tybetański. Ja myślę, że warto. Ja mówię, że warto mieć ucisk podatkowy. Bo otwiera nam to niedrożne kanał energetyczny, otwiera. Jecha! Jeszcze raz, to było fajne. Hej, prawie bym zapomniał, drogi panie, prawie bym zapomniał, a przecież to jest ważne żebym zapomniał kawału dać. No, zapomniałem, że ten zwyczaj kawał. Teraz będą kawały. Nadsyłajcie kawały! Słucha... Zapomniałem, że ktoś mnie słucha w ogóle. Tak gadam do siebie trochę. Ludzie słuchający tego. Ja chcę kawały. Kawały chcę. Na czym polega kawał? Polega na tym, żeby nagrać kawał. Po prostu nagraj kawał! Nagraj kawał. I kawał przyśli mi w postaci pliku mp3. Taki format przewiduje tu przyślij mi jego i on będzie na końcu audycji. No, żeby inni się też mogli postać. Jak się... Po, po, co mówili? Co mogli? Pośmiać. Pośmiać. No, a jak ci się nie uda, to tym lepiej. To ma być fajne, żywe, wesołe. I masaż bańką chińską. Powiem na końcu. Opowiem wam o masażu bańką chińską. Więc tak, bierz sobie Chińczyka dowolnego, byle, no... Nie, ja wszystko jedno właśnie. I bierzesz tego Chińczyka i no, walisz jego bańką o swoją bańkę i wtedy wasze bańki dostają trochę, co dostałem, no do takiego ukrwienia, metabolizm się poprawia, stymuluje się coś tam, ujędrnia skórę, redukuje celulit, usprawnia krążenie krwi, oczyszczamy organizm zbędnych toksyn oraz uśmierza stres i zmęczenie. Tak, na tym to polega, po prostu walić bańką o bańkę, jego bańką swoją bańkę, chińską, chińska bańka. To się nazywa masaż bańką chińską ala la Martin. I te dźwięki już sugerują, że nastąpi zakończenie, zakończenie niedługo. Ja bym się postanowiłem niezdrowo podniecać częściej, bo... ble... Nie wiem, dlaczego. bo ble. Przegółowo mówię, bo ble, Bo nie wiem, co powiedzieć właściwie. Nie wiem. Bo szukam uzasadnienia. I znowu, po co ja szukam uzasadnienia? A po co? A po co? Czy my nie jesteśmy ludźmi? My jesteśmy ludźmi! Nie jesteśmy mózgami chodzącymi, for goodness sake! Jesteśmy ludźmi. Mamy emocje. I te emocje... Są. Po jaką cholerę mamy je ukrywać wszystkie? No, my emocje mają wywalić się do mikrofonu też. No, a nie tak, co te wszystkie nudne podcasty gdzieś tam są. A wiecie, jaki podcast jest dobry? Bez kitu! Dlaczego jest dobry? Nie, bo, bo to jest głupi trochę. Znaczy, dobra, nie ukrywam, że prowadzący to są trochę ludzie, no nie do komuś zabrali, to intelektualiści. Dobrze, jak już gadałem o religiach, to taki pierdoły padałem, że po prostu nie wiem co. No, siedzę, siedzę tak sobie, kiwam głową w prawo w Ale słucham! Słucham, bo... Właśnie, to jest najfajniejsze, że oni mówią tak prawdziwie fajnie. Oni się żartują ze wszystkiego i to już niektórych to wzburza, że oni się tam O już nie wiem, ktoś ich zbluzgał. Podcast to fajny, słyszałem, że on co zbluzgał tam, skrytykował. Właśnie. Kurde, ja bym wolał, żeby ich zbluzgał, a nie tak, rzeczowo, rzeczowo. Nie rzeczowo, tylko po prostu trzeba powiedzieć: ten facet działa mi na nerwy. Bo się dopieprza do jakiego do Jezusa, prawda, albo do religii, albo do czegoś, a gówno wie na ten temat. Ja tak powiedział. No i musi powiedzieć gówno, może powiedzieć, a a masaż czekoladowy z pilnikiem wie na ten temat. Może tak powiedzieć. Ale gdyby tak powiedział, to by było, by było fajne, by było żywe. Nie? A on mówi, że a, bo to, bo tamto. I tutaj uzasadniają. co? No ale w każdym razie no tak, no to, to, to, to, to nieważne jest takie. To się tak fajnie słucha po prostu, bo ci ludzie gadają ze sobą i są tacy normalni, na luzie są i fajnie gadają ze sobą i żartują ze wszystkiego. I dobrze, że żartują ze wszystkiego. I mi się podoba, że żartują ze wszystkiego. A, a jestem kimś, to komu zależy bardzo na tych tematach ale mówię, jedno drugiego nie wyklucza. Jak ktoś nie ma poczucia humoru na punkcie nawet takich rzeczy jak wiara swoja, no to ja bym powiem, że jest chory. Prawda? Znaczy nie wiem, no jak to jest istam, to tam, to tam z definicji nie można mieć poczucia humoru, ale jak to jest chrześcijaństwo, to powiem, że ktoś nie wie, o czym mówi. Jak nie ma poczucia humoru i dystansu i w rzeczy samej większość ludzi nie wie, o czym mówi, nie wie. No, ale jak sobie się je nabijają, niech się nabijają. Kiedyś będą sobie słuchać, to jest już ich problem. Jak sobie będą słuchać, zobaczą, jacy byli głupi kiedyś. Jakie głupoty gadają. Ale, nieważne, mówię, to jest dobry, dobry podcast i ja go polecam bardzo ze względu na jego prawdziwość i na emocje. Brakuje mi emocji, brakuje mi ludzi. Ludzkich ludzi. Normalnych, prawdziwych ludzi. Ludzi, co nie ukrywają, że są. Ludzi, co są tacy, jacy są. Robią to, co chcą. To, co czują, to robią. Byle nie krzywdzić innych, oczywiście. I to była masa krytyczna. A nie, jeszcze nie, bo to jeszcze nie ten moment w muzyczce. Zawsze się mylę tu. No, więc no, jedno ograniczenie nie krzywdzić innych, ale tyle emocji można powiedzieć. Można tyle powiedzieć o gównach. Można tyle powiedzieć o masażu miodowym. Można powiedzieć o tym, co się myśli, że ci jest dobrze, ci jest źle. Ale to są emocje i co się coś dzieje. Nie brakuje wam tego? No, jak wam nie brakuje, to może dlatego, że... A nie, ale jak wam brakuje, to pewnie dlatego, że za dużo oglądacie e, TVN-u faktów albo wiadomości w TVP, bo właśnie, a to, to, jest, to, jest, to jest głupie tam, że to właśnie, to i taki promują styl człowieka, który nie do końca jest człowiekiem, taki człowieka, który udaje, że jest taki, że panowa już są. Ja bym powiedział, że to jest brytyjskie podejście, gdybym nie znał Brytyjczyków i wiedział, że tacy wcale nie są właśnie. Oni są tacy naturalnie, są prawdziwi są tacy. Oni są tacy sztywni, no bo to jest ich prawdziwa sztywność, a nie jakaś sztuczna sztywność. W Polsce jest sztuczna sztywność. Polacy nie są sztywni sztuczni z natury. tacy są weseli, są otwarci, są tacy właśnie entuzjastyczni, impulsywni. Pełni życia są. To nie, nie można tego pokazywać. To trzeba z siebie zrobić, kurde, takiego... Nie wiem, no lepszego niż się jest. To jest coś głupia hipokryzja taka. No, ale w show biznesie, a show biznes to podcasty, to jest też show biznes. Z tym, że to jest głównie show, bo biznes to jest żaden prawie właściwie, nie? Ale nazwijmy to show biznesem, snem, show biznesem, więc w show biznesie to już trzeba pokazać siebie. Bo inaczej to, to jest kant bańki chińskie rozbić, proszę pana. No i co, i koniec. Jak ktoś chce ten grupon, to ja zapraszam na grupon.pl Deals, Warszawa, Orient Studio, coś tam, jakieś slasze. Nie podam wam linka, bo każdy se znajdzie. Masaż Hawajski Lomi Lomi Nui. <grych> Mówił Martin Lechowicz i, i y, tak, aha i do komiksa zapraszam. Mariusz dawaj narysuj coś, bo ostatni był 9 dni temu. Ja mu wysłałem cztery scenariusze, czy trzy scenariusze, on narysował jeden i powiedział, że mu się skończyły. To ja nie wiem, o co chodzi. Nie wiem. Dobrze. Masa krytyczna, pełna entuzjazmu, pełna niezdrowych emocji, zasilających wiele żarówek złą energią w mięśniach będącą. Mówił Martin Dachowicz i, i komentarze. Życzę sobie komentarzy. Komentarzy chcę! Chcę komentarze na www.masakrytyczna.com i... Yy, cholera, coś mówiłem, że coś zapomniałem. Coś zapomniałem. Na pewno coś zapomniałem. A nie wiem co. No to nic. To, to dobranoc. Na komisji wojskowej pytają młodego poborowego. W jakiej formacji chcielibyście służyć? W marynarce. A umiecie pływać? A co, okrętów nie macie?